Skąd pan wie, jak mam na imię? Hmm. Wszystkie ptaki na naszej ulicy je śpiewają. Herminia. <śmiech> <śmiech> Herminia. <śmiech> jak pan to ładnie powiedział. Jak poeta. Bo ja jestem poetą, panu Herminio. Pani pozwoli, że się przedstawię. Markus Wulf. Naprawdę? Hmm. Pisze pan wiersze. Pisze? Niech pan powie jakiś wiersz. Jak chybki gołąb, co pędzi po niebie, tak myśli moje pędzą wprost do ciebie. Jak gołąb biały lecą bezgłośnie do ciebie myśli pełne miłości. Ojej, jakie to piękne. I drukuje pan w gazetach. Mm. <grym> Niestety jeszcze... Jeszcze nie zadebiutowałem, na razie chodzę od redakcji do redakcji i odrzucają Nie rozumiem, jak mogą nie chcieć tak pięknych wierszy? Mm, no, poezja to rzecz skomplikowana, panno Herminio Każdy poeta jest na początku niedoceniany Musi długo szukać, aż znajdzie kogoś, kto go doceni Aha, a ja pana od razu doceniłam Panno Herminia. Czuję się naprawdę uszczęśliwiony. Niestety z redaktorami jest zupełnie inaczej. Prawdę powiedziawszy, byłem już chyba we wszystkich pismach. I nic? Na razie nic, ale proszę się nie martwić. Taki już jest los poety. Mm, a, bo mnie coś przyszło do głowy. Tak moja mama prenumeruje takie pismo. Blumen. Bardzo ładne pismo. O kwiatach. A Blumen? Tam chyba jeszcze nie byłem. Gdzie się mieści redakcja? E, no, dokładnie nie wiem. Ale przyniosę panu to pismo. Jutro. E... Tutaj. Dobrze? Tutaj, na strych. Tak jak dziś. O szóstej. O szóstej. Co pan robi? Muszę panią pocałować. Ojej, ależ nie wolno. Muszę. Poeci zawsze tak wyrażają wdzięczność. No cóż, panie Wulf przeczytałem pańskie wiersze. I co, panie redaktorze? No, nawet niezłe, zrymowane porządnie i tak dalej, no, wzruszające. Cieszę się, właśnie o to mi chodziło, żeby wzruszały. Tak, tylko mają pewną wadę. Wszystkie są o miłości. No to źle? No nie, no, no owszem, no dobrze, no, nawet bardzo dobrze. Tylko wie pan, no, Blumen jest miesięcznikiem skierowanym do określonego czytelnika. Mhm. No, no, nas interesują kwiaty doniczkowe, ogrodowe, a także, no choć w mniejszym stopniu, łąkowe. Rozumiem. Ja też bardzo lubię kwiaty. No właśnie. I gdyby pan raz na miesiąc napisał dla nas wiersz y, o jakimś kwiatku, no powiedzmy cztery zwrotki, mhm. najpierw byłoby y, o kwiatkach doniczkowych, mhm. a jeśli czytelnicy polubią pana wiersze, mhm. przeszlibyśmy do kwiatów ogrodowych. Mhm. Y, co pan na to, panie Wulf? Dla mnie to zaszczyt, panie redaktorze. Więc, drogi panie Schmidtgal, Markus Wolf wkroczył wreszcie na teren literatury. Doniczko. Y, ba, bardzo interesujące odkrycie terminologiczne. W życiu osobistym też mu się powiodło, bo znajomość z Herminią Blocau nabierała coraz bardziej intymnego charakteru, aż pewnego dnia, gdy Markus otrzymał z Blumen swoje pierwsze honorarium, stało się to, co się stać musiało. Oczywiście na strechu Tak jest Wśród suszących się przejść radeł i barchanowych majtasów Ale to przecież o wiele bardziej romantyczne miejsce niż jakiś tani hotelik Ma pan rację Ej, Wracając wszakże do poezji Czytelnicy miesięcznika Blumen Mieli zupełnie inny gust niż redaktorzy czasopism literackich I wiersze Markusa Wulfa bardzo im się spodobały Nakład pisma wzrósł i Markus zaczął się cieszyć coraz większym szacunkiem. Wreszcie z okazji którejś z kolei berlińskiej wystawy kwiatów, Blumen wydało tom wierszy Wulfa zatytułowany Pelargonia i paprotka. No. I jakże się panu podoba nasza wystawa, panie Wulf? Zachwycająca. Zachwycająca, panie redaktorze. Te róże. Te magnolie. A jak z pańską pelargonią i paprotką? No. Sprzedaje się prawie tak dobrze jak cebulki holenderskich tulipanów. Osobiście podpisałem 157 egzemplarzy, a po południu mam nadal podpisywać. No, to był ze wszech miar dobry pomysł, żeby pana zatrudnić. Kwiaty, panie Wulf, mają w sobie coś mm, poetycznego, a poezja jest jak starannie dobrany bukiet. Jak pan to głęboko ujął. <laughs> Moim zdaniem droga do sławy stoi przed panem otworem. Niech pan tylko będzie wytrwały, pracowity i niech pan dalej sławi piękno pelargonii i paprotek. Panie Wulf. Mm. Herminio, Herminio, posłuchaj mnie. Muszę z tobą Posłuchaj no, mnie. Muszę z tobą poważnie porozmawiać. Oj, ty tylko rozmawiasz. Teraz rozmawiasz. No, no nie całuj mnie, Herminio. Nie mogę skupić uwagi. No dobrze już, dobrze. Bardzo poważna sprawa. Jak wiesz, jestem teraz sławnym poetą. Najsławniejszym. No, no Może jeszcze nie najsławniejszym, ale, ale na berlińskiej wystawie kwiatów byłem po prostu oblegany. To przełomowy moment w mojej karierze Ach, mój kochany mój nie, genialny Markus nie? nie całuj mnie teraz Herminiu widzisz, żeby zrobić prawdziwą karierę literacką mhm. nie wystarczy pisać ładne wiersze trzeba obcować obracać się w odpowiednim towarzystwie mhm. znać różnych sławnych ludzi przyjmować mhm. ich u siebie no to rób to no, żeby to zrobić elegancko i skutecznie Powinienem się odpowiednio ożenić. <śmiech> Przyjdziesz porozmawiać z tatą? Herminio, ty jesteś urocza, pełna wdzięku i, i w ogóle, ale, ale ty się zupełnie nie nadajesz na żonę sławnego człowieka. Dlaczego? No bo widzisz, to musi być kobieta ze sfery arystokratycznej, ziemiańskiej, rozumiesz, von und zu, no ostatecznie z bardzo bogatej burżuazji. Ktoś o odpowiednio wysokiej pozycji... Nie płacz, Herminie, nie płacz. A zatem ożenił się. Niestety nie. Choć czynił w tym kierunku jak najsumienniejsze starania. Natomiast w owym okresie stało się coś ważnego. Naziści zdobyli władzę i szybko zmieniali całe życie Niemiec. ile ja pamiętam, Adolf Hitler nie miał nic przeciwko pelargoniom i paprotkom. Istotnie. Markus Wulff też nie miał nic przeciwko Hitlerowi. Więcej cieszył się z jego kanclerstwa, ponieważ z kraju zaczęli wyjeżdżać sławni poeci, przez co siłą rzeczy robiło się miejsce dla innych. Takich jak on. Otóż to... Dlatego, Markus, uczcił nadchodzące zmiany znanym panu poematem Kwiaty Führera, który zajął blisko pół numeru Blumen. Znamy, to biegał, krzyczał i wyciągał rękę w hitlerowskim pozdrowieniu. No, do NSDAP jednak postanowił się na razie nie zapisywać, bo w jego przekonaniu kwiaty pachną dla wszystkich, więc opisujący je poeta powinien być ponad ponadpartyjnymi podziałami. Częściej tylko niż poprzednio nawiązywał w wierszach do tradycji germańskiej, zwłaszcza do Nibelungi. Krótko mówiąc, rozkwidł w Trzeciej Rzeszy niczym kwiat. Miał ku temu wszelkie dane. Niestety. Jak pan zapewne pamięta, powstały wtedy izby piśmiennictwa. Reichsschriftkammer które miały skupić wszelkiej maści autorów. Chyba nikt nie miał zastrzeżeń do faceta od paprotek. Wulfowi też się tak wydawało. Złożył podanie, do którego dołączył kwiaty Führera i całe roczniki blumy, a gdy przyszedł termin, udał się do izby piśmiennictwa bez jakichkolwiek złych przeczuć. Dzień dobry, panu. Moje nazwisko Wulf. Markus Wulf. Wolf zaraz sprawdzę. A Wolf Markus, Dresdener 32 tak? Tak, zgadzam się. Panie Wolf, pan jest Niemcem? Tak, oczywiście. A, czy pan publikował tylko w Blumen? No tak, jakoś tak się złożyło. Wyspecjalizowałem się w wierszach o kwiatach. no tak, tylko w Blumen. A, co panu mówi nazwisko Zilberstein? Nic, nie znam żadnego Zilbersteina. Ale. Twierdzi, że nie zna Zilbersteina. To bardzo ciekawe, panie Wolf. Naprawdę nie wie pan, kto to Zilberstein? Zilbersteina? Nie mam pojęcia. Otóż, na pozór, redaktorem i wydawcą Blumen jest niejaki Jürgen Knapp, Ale w gruncie rzeczy cały kapitał należy do Joachima Zilbersteina. A kim on jest? Już mówiłem, że, że nie mam pojęcia. To jest parszywy Żyd. Wol. A ty jesteś parszywym żydowskim pachołkiem. Nie jesteś godnym ja miana Niemca. Ale ja tylko opiewałem piękno kwiatów. Cisza! Dostajesz zakaz wykonywania zawodu literata. Berów swerboty. Ale. Rausty! Żydowski pomiocie! Przepraszam bardzo. Czy można? Pani w jakiej sprawie? Ym, nazywam się Herminia Blokał. Przeszłam w sprawie Markusa Wulfa. On pisze o kwiatach i dostał berów z Ferbot. Decyzja Izby Piśmiennictwa jest nieodwołalna. Ym, nie, nie, nie o to chodzi. Ym, ja mieszkam naprzeciwko niego i widziałam przez okno, że on dalej pisze. Ym, nie bardzo rozumiem. O co pani chodzi? Od rana do wieczora siedzi przy stole i pisze A, A przecież jemu nie wolno No cóż, pani y, panno Blokał A, Panno blokał Nie wolno mu wykonywać zawodu literata Więc jeśli sobie coś tam pisze, ale nie publikuje A ale... jeśli on pisze do nielegalnych gazet? No A. bo po co by tyle pisał? Nielegalnych gazet A jakich nielegalnych gazet? Ja nie wiem ale podobno takie są. A, o, rozumiem. Sprawdzimy to, pan Blokał. Kto tam? Jest to? Po. Otwieraj, Wulf. Tak jest. Już otwieram. Markus, Wulf. Tak, to ja! Zapisanie do żydowskich pism dostałeś Berufsverbot. Tak jest. A mimo to dalej gryzmolisz. Ale ja nie zawodowo. Ja tylko tak dla siebie. Niech pan Obergefreiter. Führer Niech pan Rotten Führer zobaczy. Na przykład, dziś pisałem to i znowu dzień. Yy, powstaje, wiatr na kształt, motyla na łąkach kwiatom, płatki ku niebu rozchyla. To, to za bzdury. To jest poezja, panie Rottenfierer. Gówno mnie to wchodzi. Zakazano gryzmolić, to znaczy nie gryzmolić. To co? To co ja mam robić? Jest modelarstwo, zbieranie znaczków, są ćwiczenia gimnastyczne, obrona cywilna. Rzeszcza stwarza tysiące możliwości wypełniania wolnego czasu. Ostrzegam! Jeśli znajdę u Ciebie, wulf jeszcze jakieś gryzmoły, pojedziesz prosto do obozu. Jestem! Ja, jasne. Tak jest, Panie Rotenführer. No. Muszę powiedzieć, drogi profesorze, że to mało ciekawe zakończenie. Ależ o zakończeniu nie ma mowy. Pisał nadal? No, oczywiście. Wari. Takim zupełnym wariatem to on nie był. Zorientował się, że ktoś musiał na niego donieść. Zresztą wykrycie sprawczyni nie było wcale trudne. Zmienił mieszkanie? Myślał o tym, ale obawiał się, że przeprowadzka wzbudzi podejrzenia władz. Dlatego został w starym mieszkaniu, tyle że... Nie pisał już przy stole Żeby eks narzeczona nie mogła go zobaczyć Otóż to Herminie bardzo to irytowało Widziała ze swego okna jak Markus Wchodzi po schodach, potem jak zdejmuje Palto w przedpokoju, jak przygotowuje Obiad, zjada go, jak myje naczynia I tu nagle poeta Znikał jej z pola widzenia Nie musiała w końcu dać za wygraną Każda